Tak jak mieliśmy okazję usłyszeć, mixtape sobota, godzina 19. .00. Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, Julia Miksińska. Niezmiennie już ósmy raz za mikrofonem w radiu afera, prowadząc tąże, tęże audycję. Postanowiłam trochę wrócić do takich swoich korzeni około muzycznych i pogadać trochę do Was na temat tego. Na temat takiego gatunku, takiej grupy gatunkowej, takiej przestrzeni na mapie muzycznej i jej historii, która gdzieś sprawiła, że zakochałam się w niej troszeczkę bardziej, bo gdzieś tam, wiadomo, swoją przygodę zaczynałam z muzyką rockową, z muzyką metalową, gdzieś tam po drodze nawinął się punk. No i przez ten punk trafiłam właśnie do czegoś takiego, co się nazywa postpunkiem. I żeby tak wprowadzić nas w ten stan, to zacznę właśnie od przytoczenia wam trochę historii tego, jak to wszystko się zaczęło, bo od muzyki punk rockowej to się wszystko tak naprawdę wywodzi, która gdzieś tam zyskała taki większy rozgłos u początku lat 70. -tych. takie zespoły między innymi jak The Ramones, czy tam Ramones Blondie, czy The Clash, no i Sex Pistols, w ogóle nie czy ktoś wie, ale nam na zajęciach w, na uczelni wielokrotnie powtarzano, że jest to taki zespół, który w zasadzie był takim wymyślonym produktem, e, to znaczy oni byli zaplanowani, to nie jest tak, że, że się zebrali, żeby, wiecie, m, buntować się przeciwko systemowi, tylko to wszystko było skrzętnie e, zrobioną akcją marketingową, no ale nieważne, w każdym razie powstał zespół Sex Pistols, były, e, były po prostu hymny tej muzyki punkowej e, opierającej się w zasadzie na, na takim zdaniu, która zawsze mi tkwi w głowie, kiedy tylko mówię o tym, o tym gatunku, takie trzy akordy i darcie mordy. I to jest w ogóle tytuł albumu Brudnych Dzieci Sida, jakby ktoś był zainteresowany. No i gdzieś tam jeszcze taką jedną z moich ulubieńszych anegdot jest to, jak w jednym z zinów, który nosił tytuł węglu, pojawiły się obrazki trzech chwytów Gitarowych, A, E, A i G, a pod nimi był taki podpis. To jest pierwszy akord, to jest następny, ten jest trzeci, teraz załóż zespół. Najmniej no więcej tak ta muzyka pankowa wyglądała, mm, charakteryzowała się właśnie taką buntowniczością. Dużo było w niej krzyczenia i. I myślę, że mało eksperymentowania. Właśnie chodziło o to, żeby to było proste, żeby tak naprawdę każdy mógł tworzyć punk, każdy mógł być częścią tej całej subkultury przecież, która się zrodziła dookoła tego. No ale dzisiaj nie o samym punk roku, tylko o postpunku. No i ten postpunk właśnie rozpoczął się tak w późnych latach 70. i charakteryzował się właśnie y, troszeczkę takimi zmianami związanymi z większą chęcią eksperymentowania, trochę większą dowolnością, mniejszym ograniczeniem gatunkowym, ale gdzieś tam pozostając w duchu mm, awangardowym, takim surowym, um, no ale właśnie z tym takim elementem czerpania z innych gatunków, między innymi takich jak elektronika, jazz, dub, czy nawet disco. No i też mniej więcej w tym okresie, bo ja tak wiecie, też nie bardzo lubię się tak gatunkowo obracać, jeżeli chodzi o przedstawianie wam muzyki na antenie, więc no gdzieś tam tu też możecie z tych okresów kojarzyć właśnie te new wave'y, cold wave'y, dark wave'y, no i później w dalszych okresach tam rozwoju, do czego później przy pojawia się Shugase nawet czy Rok Psychodeliczny. No i to tam gdzieś tam wiecie, w jednym miejscu to było na początku, w jednym miejscu to było gdzieś tam później, w trzecim miejscu to było jeszcze inaczej, mm, ale mniej więcej, tak jak sobie zapamiętacie, te lata 70, a już tak dokładniej tak około lat, około tak 1977 roku i po utworze Suzy and the Banshees z Jigsaw Feeling Powiem wam troszeczkę więcej o tym właśnie, dlaczego ten rok jest taki ważny. Z and The Banshees i utwór Jigsaw Filling. No, Powiem wam, że to jest bardzo dobry początek na wprowadzenie do postpunku właśnie, dlatego, że jest to jedna z tych kapel, która jest uważana za pierwszą, która gdzieś tam wiodła prym, jeżeli chodzi o te przemiany, które następowały w muzyce. To, co jest charakterystyczne, to taki rytm prowadzony przez gitarę basową i myślę, że to, jest, że to jest też to, co przyciąga w ogóle ludzi do, do tego rodzaju muzyki, bo gdzieś tam w niektórych nie ma aż tyle tego basu, a ja bardzo lubię, jak, jak tą gitarę właśnie słychać. No i tutaj też wchodzi trochę tych niekonwencjonalnych struktur, o których mówiłam, wyjście poza taką prostotę, prostolinijność, punkowości i dodawanie trochę... Takiej dziwności I, i co będzie bardziej widoczne, wydaje mi się, w, w następnym utworze, yy, którego posłuchamy, to takie też yy, łączenie muzyki ze sztuką, o czym mówił na przykład yy, Nikolas Lezard. A w przypadku jeszcze tak podsumowującym Suzy and the Banshees, to chciałam dodać, że kawałek, którego posłuchaliśmy, pochodzi z płyty The Scream, wydanej w 1978, gdzie znajdziecie także takie utwory jak Hong Kong Garden czy Helter Skelter. Wydaje mi się, że ten trzeci może być tutaj najbardziej kojarzony. No i tak, równocześnie z Suzy and the Banshees, to wspomnę, też rozwijał się zespół Public Image Ltd., Limited, Public Image Limited i też właśnie 1978, a dlaczego ja mówiłam o 1977? To dlatego, że jedną z pierwszych osób, która w ogóle użyła tego terminu w kontekście hmm, tych wszystkich innowacji zachodzących na rynku muzycznych był John Savage, który w, w ramach tam wydawnictwa Sounds tworzył New Music i właśnie tam opisywał te przemiany, wymieniając zespoły. Można nawet znaleźć w internecie właśnie taki skan po prostu tego, tego fragmentu, w którym właśnie opisuje to wszystko z perspektywy właśnie tamtejszej Wow, przecież to było tak 50 lat temu już. Okej, okay, jakby matematyka nie jest moją mocną stroną, ale tak mi się wydaje, że coś koło tego. No i tak pomyślałam, że nie można opowiadać historii o. Postpanku i później o postpank Revival, czyli o powrocie postpanku i później później jeszcze o takim postpankowym post odrodzeniu postpankowego odrodzenia. Ja wiem, że to jest bez sensu, ale, ale ja sobie tak tłumaczę te zespoły, które posłuchamy na samym końcu. Mm. No i tak, nie wyobrażam sobie tego bez Davida Bowie, który w muzyce sporo namieszał, w kulturze zresztą też, w świecie, w świecie mody, w życiu społecznym wielu osób także. I gdzieś tam trzy płyty jego, które uznawane, które można określić mianem trylogii berlińskiej. I mówię tutaj o Low, o Heroes i o Lodgerze. I one tak były wydawane właśnie 1976, to jest low potem Heroes 77 i potem Lodger 79. I on tutaj właśnie był też taką osobą, taką gwiazdą, takim artystą, który dodał do tej postbankowości znacznie więcej takiego futuryzmu, takiej nowoczesności. Skierował go w stronę znacznie ciekawszych eksperymentów, też dźwiękowych, i tutaj wspólnie wymienia się go w tym okresie właśnie początkowym, wspólnie z Brianem Ino, niesamowicie znanym gościem w branży muzycznej i z Iggy Popem oczywiście. Tutaj też bardzo znana osobistość i przy okazji też dalej inne zespoły i in, inni twórcy, twórczynie, ale to za chwilę. Na ten moment posłuchamy wspólnie utworu Blackout z albumu Heroes, który jak twierdził Bowie dotyczył rzeczywiście takiego zaciemnienia, przerwy w dostawie prądu czy w ogóle braku prądu, no bo to oznacza blackout, jeżeli przetłumaczymy to na język polski, a z kolei gdzieś tam mm, mówiło się o tym, że może niekoniecznie, może chodzi, może chodzi bardziej e, o to, mm, co się działo y, przy bardzo mocnym imprezowaniu i wracaniu z imprez i że czasem się traciło przytomność, bo mam jest takie wyrażenie jak have a blackout, czyli po prostu zaliczyć taki um, blackout. No i tak, specjalnie dla Was dzisiaj David Bowie i blackout. Blackout no, powiem wam, że ciekawa jestem, o czym, o czym faktycznie był ten utwór, a o czym, jednak, o czym jednak nie był. No, ale tak, nigdy za bardzo, te, no, teraz za bardzo się nie dowiemy, aczkolwiek y, zawsze lubię sobie czytać, jeżeli jest tylko taka możliwość, co, co twórcy mówią o, o napisanych utworach, i czy te wersje są spójne w różnych wywiadach, bo bywa, bywa różnie. I można się czasem nieźle zdziwić. W każdym razie tak kawałek z krążka Heroes, chyba jednego z bardziej znanych od Davida Bowie 1977, czyli właśnie początki gdzieś tam narodzin postpunkowych i tak to, co słyszycie, być może to jest takie szuranie kartki, bo tak analogowo się przygotowuję i sobie zapisuję rzeczy, żebym tutaj mogła się z wami dzielić faktami. I tak to, co jeszcze chciałam wspomnieć, to właśnie to, że Mm, bardzo dużą taką wartość dodaną, yy, wartością dodaną dla postpunku były miejsca, yy, w których odbywały się koncerty, w których można było, yy, w których można było właśnie yy, spędzać czas przy muzyce. W Wielkiej Brytanii był to The Hundred Club i CBG's. Yy, i CBGB's, tak, CBGB's, tam, tam zresztą mówi się, że narodził się tak naprawdę ten, ten gatunek, a w Stanach Zjednoczonych mamy Club 57, czy Mad Club, gdzie w ogóle taka ciekawostka tworzyli też tacy artyści wizualni, jak Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, czy Vincent Gaio. Także no, powiem wam, że znane osobistości. I jeszcze właśnie w tym takim początkowym okresie znanymi osobistościami jest na pewno Patti Smith ze swoją grupą legendarne Joy Division. Kto nie kojarzy tej koszulki z tymi takimi, wiecie, białymi, takimi falkami i, i, i w ogóle, i, i tym ile osób pewnie nosiło tą koszulkę, nie wiedząc, że to jest zespół, a nie tylko fajny, Print, no i Talking Hats. I właśnie do Talking Hats chciałabym teraz przejść. Nie mogłam się na początku zdecydować do, jeżeli chodzi o wybór utworu na dzisiejszy wieczór. I tak w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że w sumie Album z 1978, chyba najlepiej będzie odpowiadał kolejności, którą wybrałam i jest to krążek o tytule More Songs About Buildings and Food, czyli więcej utworów o budynkach i jedzeniu, a utwór, którego posłuchamy nie jest w sumie ani o budynkach, ani o jedzeniu za bardzo, a przynajmniej nie o dosłownym jedzeniu. Nie, chyba chyba w ogóle nie o jedzeniu, zacznijmy od tego i skończmy na tym. <laughs> w każdym razie jest to, jest to utwór o tytule The Girl Wants To Be With Girls. The Girl Who Wants To Be With The Girls i Talking Hats. I w sumie tak jak, tak jak ktoś napisał w jakimś komentarzu, który gdzieś mi tam mignął, mignął może być to hymn lesbijek, także mam nadzieję, że, że, że tak część osób przyjęła. Myślę, że jest to um, jest to utwór godny takiego, takiego tytułu, a tak wiecie, tak nie mogłem sobie przypomnieć o tych o tych takich paseczkach na tej, na tej okładce płyty Unknown Pleasures od Joy Division i Unknown Pleasure, tak, tam nie ma SK na końcu. I okazuje się, że tak, jest to zapis pierwszych 100 odczytanych pulsów gwiazdy, które, i to zostało zeskanowane i jest w Cambridge Encyclopedia of Astronomy i tam odwrócono kolory, żeby to po prostu... Wiecie, wyglądało bardziej cool. W każdym razie teraz, teraz już będę wiedziała, że chodzi o zapis, o zapis gwiazdy. No i tak, historia postpanku toczy się dalej i ulega przemianie, ale jeszcze będziemy na takiej granicy, bo zanim przejdziemy do, do odrodzenia postpanku, to zatrzymamy się na zespole Sonic Youth, który Myślę, że u samych swoich początków troszeczkę bardziej eksperymentował dźwiękowo. Więcej gdzieś tam próbował takich nietypowych rozwiązań. A na albumie Gu jest tego troszeczkę mniej. Ona już jest z 1990, czyli takiej trochę daty rozpoczynającej taki, taki trochę schyłek tego oryginalnego, takiego postpunku, chociaż oczywiście chciałabym tu zaznaczyć, że też jeżeli chodzi o historyków muzycznych, czy o dziennikarzy muzycznych, o tą całą grupę po prostu osób, które zajmują się profesjonalnie, gdzieś tam nazywaniem i dookreśliwaniem gatunków, to tutaj nie ma tak naprawdę jednej dobrej definicji, jak zresztą w ogóle w życiu na cokolwiek. Dlatego, że to jest bardzo złożony nurt też, który pojawiał się w innych krajach i tutaj jest od razu taki taki disclaimer ode mnie, że... Dzisiaj będzie bardzo tak amerykańsko-brytyjsko z polskim akcentem, ale to też dlatego, że historia jest bardzo zachodnio rozpisana i w zasadzie to głównie mówiąc o tych gatunkach skupia się właśnie na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I tutaj jeszcze będzie taka, taka domieszka irlandzka, bo mamy Fontaine's DC, moje ukochane. W każdym razie... Czuję wyzwanie i myślę, że może za jakiś czas pomyślę o takim postpanku, który nie będzie anglojęzyczny, a przynajmniej nie będzie, zespoły nie będą bazować tak bardzo w tych miejscach i zobaczymy, co ciekawego uda się znaleźć. W każdym razie tak, powiem wam, że zakręciłam się w swoim opowiadaniu. I, ale tak, byliśmy przy Sonic Youth i i wybrałam utwór z właśnie z Krążka Gu, który, który ma taką okładkę przedstawiającą właśnie dwie osoby siedzące w samochodzie. I tam jest taki dopisek, możecie sobie zerknąć jak macie teraz chwilę. Mm, bardzo lubię tą, tą okładkę. I utwór Cool Thing, który, czego nie wiedziałam wcześniej, jest inspirowany wywiadem, który wokalistka tego zespołu Kim Gordon Prowadziła z L.A. Cool J, czyli takim raperem dla magazynu Spin w 1989, czyli jeszcze tak naprawdę no na trochę przed wydaniem z tego albumu. I ten artykuł, który napisała nazywa się Meaty, Beaty, Big and Bouncy i jest takim... Zapisem ciekawej rozmowy, która wydarzyła się między tą dwójką, ponieważ muzycznie byli oni zupełnie z dwóch różnych światów. Kiedy Kim Gordon pytała go o The Stooges i o Igiego Popa, to on był trochę jak nie no, ale chyba ja lubię Bonjowi, bo ona go pytała, że no, ale tak, że to, że to jest taki mainstream teraz i, i tak dalej, że może ktoś, ktoś inny i, i, i było tam bardzo dużo takich nieporozumień między nimi związanych właśnie z tym, że trochę nadawali na innych falach, a jednak ta rozmowa musiała zostać przez nią przeprowadzona i to było też w trakcie, kiedy właśnie ten, ten raper wydał w ogóle album, gdzie bodajże na okładce była Pantera i, i ona w ogóle nawiązuje do tego do tego zwierzęcia, do, określa go mianem kotka w tym tekście mm, i, i właśnie to on jest tym cool thing. Oczywiście to jest, wiecie, mm, na bazie tej sytuacji to nie jest dokładnie odwzorowanie jej jeden do jeden, mm, ale tutaj śpiewa, że y, ty taka... Mm, You cool thing, czyli cool thing, czyli ta taka mm, na topie rzecz, tylko, że to jest w określeniu do osoby, więc to, to jest tak cool thing, siedzisz z tym kotkiem, teraz wiesz, jesteś pewny, że wyglądasz pięknie i mm, jakby ogarniasz ten beat tylko troszeczkę szybciej już i teraz wiesz, że jesteś po prostu panem, w domyśle takim panem władcą. I, I to wydaje mi się, że jest takim dobrym też przejściem już do kolejnego etapu i właśnie do tego utworu Sonic Youth i Cool Thing. Like huh? Yeah. Don't be shy. Youth i Cool Thing. Tak, tak, tak brzmi utwór inspirowany wywiadem, który nie do końca poszedł, pewnie tak jak Kim Gordon sobie zaplanowała. I tutaj doprecyzuję, że jest nie tylko wokalistką zespołu, ale także autorką tekstów w ogóle. No a w Sonic Youth jeszcze udziela się jako basistka, także jest też instrumentalistką i chciałam to podkreślić. I tak płynnie przechodzimy teraz właśnie do odrodzenia post-punku i do zespołu legendarnego i wszechznanego, czyli The Strokes i do albumu Is This It?, który nie ma na końcu znaku zapytania i jest to celowe. I posłuchamy kawałka właśnie o tym samym tytule, ale tam też na tej płycie znajdziecie The Modern Age czy Last Night. Mm. I w tym też okresie, co w ogóle jest charakterystyczne e, dla tych grup takich e, odrodzeniowo postpunkowych, e, to e, te inspiracje m, m, między innymi takimi grupami jak na przykład Development Underground czy The Doors, mm, i, i w ogóle też to jest powrót trochę do nazywania m, nazywa jakby tych nazw zespołów z tym D. Takim, wiecie, tym podkreśleniem. I zrobiłam taki mini research w tym temacie. I nie tylko chodzi o taki styl i estetykę, ale także może chodzić o podkreślenie grupowości, o taką pluralizację tego, że to nie, że jedna osoba nie stoi za tym, za tym tworem zespołowym, no a też często kwestia legalizacji nazwy, no bo trudno, trudno wiecie sobie dać te prawa autorskie na słowo powszechnie używane. Z ciekawych rzeczy to teledyski um, do utworów z Is The Sid. reżyserował głównie, a może nawet w całości, Roman Coppola, um, o czym też nie wiedziałam, więc dowiadujemy się dzisiaj czegoś wszyscy, mam nadzieję. Um, no i tak jest to album, który w ogóle był określony jednym z najlepszych tamtej dekady przez NME czy Rolling Stone. I miał też ciekawą kontrowersję dookoła okładki, bo podpowiem, że w Stanach Zjednoczonych została wydana w zupełnie innej wersji niż to, co poszło międzynarodowo w pierwszych drukach. Także dla tych osób ciekawych to serdecznie zachęcam, żeby, żeby sobie sprawdzić. Nie będę wam zdradzać dzisiaj wszystkiego, no a my posłuchamy właśnie otwierającego album o tym samym tytule utworu Is This It? od The Strokes. Oh. I utwór to był od The Strokes. Mm, powiem wam tak, że mam sentyment do tego, ale to też z tego powodu, że pamiętam w poprzednim radiu w którym działałam prowadziłam często audycje z takim Marcinem Jagiełom, który też gra w zespole Danae, który wam serdecznie polecam, ale właśnie prowadziłam z nim kiedyś w ogóle audycję o Julianie Casablancasie, który jest tutaj twórcą właśnie no jest głównym tutaj dowodzącym, jeżeli chodzi o właśnie zespół The Strokes. No i także jeszcze, ten, jeszcze ma drugi zespół, ale kurczę powiem wam teraz, że wyleciało mi z głowy, więc może, może na następnym wejściu sprawdzę i wam o tym opowiem. No i tak, pomyślałam sobie o tym, że ja dużo gadam, a to dlatego, że chciałam wam przybliżyć też, na czym trochę ten postpunk wygląda i na czym wygląda też odrodzenie postpunku. No i tutaj po prostu jest więcej skupienia na takiej garażowości, trochę powrotu, trochę odejścia od tych takich większych eksperymentów, czerpania z przeróżnych odnóg muzycznych i wró wrócenie do takich korzeni, ale wiecie, nadal. Nadal z zachowaniem odrębności. To, to nie jest taki powrót do, do punku, do punk rocka czy, czy w ogóle do takiej muzyki czysto rockowej. Tutaj jest już bardziej indie. Jest też duże skupienie na, na takich występach na żywo, na tym jak się w ogóle taką muzykę odbiera jak się taką muzykę odbiera, po prostu stojąc tuż przed zespołem i, i co się dzieje w takich momentach, jak ona porywa i jakie emocje w nas wywołuje i jak bardzo nas porusza. I myślałam o tym, żebyśmy posłuchali The Killers, ale potem doszłam do wniosku, że chyba wszyscy znają The Killers. Jakby Mam przynajmniej takie, mam przynajmniej taką nadzieję, bo tutaj no krążek płyta Hot Fuss z 2004 trudno nie kojarzyć Mr Brightside czy Somebody Told Me. Ja się zastanawiam nad Glamorous Indie Rock and Roll, ale ostatecznie wolę dla was zagrać Fontaines DC dzisiaj, bo tak przeskoczymy sobie przez to w czasie, ale tak zamykając troszeczkę ten taki post-punk revival, to tutaj jeszcze takie kapele jak Arctic Monkeys oczywiście, czy je yeah, yeah, yes, um, możecie sobie zapamiętać w tym okresie. A Fontaine's DC otworzy właśnie um, tą taki, to taki, to, taką zakończeniową część, która dotyczy właśnie tego takiego odrodzenia, spanku, po odrodzeniu spanku takiej muzyki po prostu post, um, w skrócie, takiej, która czerpie z różnych gatunków, które nie daje się zaszufladkować, które która jednocześnie też traktuje o ważnych rzeczach. Też to, ile, ile takie zespoły jak Fontaine's DC czy Idols robią, jeżeli chodzi o, takie, o, o komentarz społeczny, na przykład do tego, co się dzieje, dla mnie są no, na wagę złota po prostu. I wybrałam utwór A Lucid Dream z płyty A Hero's Death 2020, która która tak naprawdę, która jest drugim, drugim albumem tuż po pierwszym, który jakby wywiódł ich na taki piedestał sławy trochę muzycznej i nie do końca... Wiedzieli, jak sobie z tym z tym poradzić. To był taki sukces i A Hero's Death jest trochę, jest trochę taką odpowiedzią na to. Jest tam dużo dezorientacji, też takiego pośpiechu hałasu i, i takiego pytania w ogóle dotyczącego tego, co w ogóle się wydarzyło. I tak specjalnie dzisiaj z dedykacją ode mnie dla Was Fontaine's DC i Elucid Dream. Affair. And it's hard from the back And the main thing is that the rain changed the rest Before you're there Always ah. oh, there When the rain changed the rest when the played a play, play trick the hair I'm a lookin' the man And it's on coming back and you're the track like a cat on the back of a chair And the bullets and bottles shot off like a walk drunk a joke and I poison a spare And it's on coming back And the main thing is that the rain changed the rest my boy there ah, ah. Dream, Fountains, DC, utwór z płyty A Hero's Death, która jest nie tylko o takim poczuciu dezorientacji, ale też o pewnego rodzaju transformacji o ruchu i o takim ciężarze, który w ogóle towarzyszy um, szybko zdobywanemu sukcesowi. Um, i tutaj przy okazji, jak zwykle, kiedy, kiedy mówię o tym irlandzkim zespole, to serdecznie polecam zapoznać się z ich ostatnim albumem Romance, ale też oczywiście na równy shout-out zasługuje, zasługuje też Skinti, Fia yy, i Dorjul. Yy, w ogóle wszystkie, cała twórczość, cała dyskografia. Yy, zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. Oni też mają na koncie tworzenie muzyki yy, tak, tak mi się, tak, yy, muzyki po prostu do, yy, do, do materiałów audiowizualnych też, także tak są bardzo produktywni. I, I tak. I tutaj taka charakterystyczna melorecytacja to też jest część łącząca się z, teraz już powiedzmy sobie, dobra, takim około postpankowym vibem atmosferą taką, którą się wytwarza poprzez, poprzez takie też niekiedy trochę wykrzykiwanie tekstu. I cieszy mnie to, że są współcześnie zespoły, które jakby kontynuują tą tradycję, dodając jednocześnie sporo od siebie. Um, I taki też jest zespół SHAME którego możecie kojarzyć z takich wydawnic jak Songs of Praise, to był ich pierwszy album, później Drunk Tank Pink. Ja kojarzę taką, to jest taka okładka z takim czarno-biała, przedstawiająca bodajże łysego faceta z brodą i jest tam trochę jakiegoś takiego różowego elementu. Następnie Food for Worms, a niedawno ukazał się ich album Cutthroat i właśnie z niego utworu dzisiaj posłuchamy wspólnie. To, co jest ciekawe w tym, w tym zespole, to to, w jaki sprytny sposób bazują na takiej świadomości, komentowaniu świata i jednocześnie korzystają z wolności, którą oferuje parodia. Mm niesamowicie są w stanie przedstawiać ten humor w tekstach bu budując y, różnego rodzaju postaci takie charaktery, y, które pojawiają się nie tylko w utworze Screwdriver który za chwilę posłuchamy, ale także w Plaster czy w Lampion y, w Lampion y, w Lampion y, jakoś tak, bo to jest z portugalskiego w ogóle i y, y, y z tego co wiem i mam nadzieję, że się nie mylę, oznacza to lampion. No i to takie trochę przerysowanie, wyobrzymianie na rzecz po prostu twórczości artystycznej. I to, co też doceniam bardzo w tym albumie Cutthroat, to to, że jest zróżnicowany w warstwie instrumentalnej. Nie ma tam użalania się nad sobą, a frustracja prowadzi do katarsis i wydaje mi się, że to jest też dużą, dużą siłą tej muzyki postpunkowej, że ona bardzo rezonuje, ale też daje takie poczucie mm, siły, y, takiego kopa y, nieco I, i tutaj jakby Taki fragment z tego Screwdrivera to jest, ja toczę kamień, ty toczysz kamień, no i tak sobie żyjemy na kredycie. I myślę, że to jest, że to jest całkiem, całkiem zabawne i oddaje też charakter tego zespołu Shame i Screwdriver. O. on the ice. Uh... od zespołu Shame z ich najnowszego albumu Cutthroat. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby sobie przesłuchać go w całości. I zakończymy, słuchajcie, takim zespołem, który trochę się łapie do... Tego całego odradzania pospankowej pospankowości, a trochę już wychodzi poza jej ramy, i będzie to taki polski akcent na zakończenie. Zespół sztylety, który wydał dosłownie kilka, kilkanaście dni temu krążek, wszystkie rany niezabliźnione, i jest to właśnie wydawnictwo o zebranych w życiu, doświadczeniach, w szczególności o takich, które bardzo trudno jest zapomnieć i których może się nie chce, może się nie potrafi. Takie, które w nas zostają, jak tutaj pisze Peleton Records, czyli wytwórnia, której nakładem ukazał się krążek zespół sztylety, są emocjonalni do bólu, ukazując wszystkie stany od głębokiej apatii aż po gniew. I wydaje mi się, że ta emocjonalność jest taką bardzo mocną stroną postbankową i ona... I to ona chyba do mnie przemawia najbardziej z tego wszystkiego. I tym utworem się pożegnam i mam nadzieję, że takie szybkie przejście przez te tak naprawdę trzy obszary postbankowości było dla Was jakąś taką zachętą do tego, żeby więcej się w ten temat zagłębić. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy mixtape przy mikrofonie niezmiennie. Julia Miksińska, do usłyszenia za tydzień.